Nie o tym, nie o tym, nie o tym, Kochani, naszym tematem jest zombie. Znamy mniej więcej jakby historię zombie, biografię zombie. Tak naprawdę zombie powstało, no ja muszę być przygotowany, więc dowiedziałem się, ale to dowiedziałem się jeszcze niedawno. Zombie pochodzi z kultury budu. Pierwsze zombie, z tego co wiem, pojawiło się w Nocy Żywych Trupów. Takie popkulturowe, współczesne. Tak, tak, tak. tak, tak. Znaczy, w w, będziemy e, e, my będziemy mówili. My będziemy generalnie próbowali sobie wy wy wymyślić co z tym zombie jest. E, zaraz Ewa go dała takie pytanie, niech się skupię. E, ja spytam czy jest w ogóle jakieś zagrożenie, a ty jakie pytanie zadałaś? No, zależy jakie zombie. Tak, e, dokładnie. Więc mamy różne typy zombie i tak dalej. E, zombie klasyczne, czyli noc żywych trupów. E, ja tu tak wyczytałem, że to jest klasyczne, przepraszam. E, możecie mnie od razu e, wyprowadzać z, z racji i mówić, że nie mam, nie mam, nie mam racji. E, to jest oczywiście kultura budu, e, ożywione trupy, które próbują się pożywić. Mięsem ludzkim lub już mózgiem. Tego nie wiedziałem na przykład, że y, na początku było coś takiego, że miały się żywić mózgiem, a dopiero później gdzieś tam to się rozpłynęło. A teraz mamy tych zombi od ciuciut. A naszymy, y, naszymi, y, nasi fachowcy y, będą się. Y, y, Wypowiadałem na temat, jak sobie dać radę z zombi od strony kuchni i od strony wojska, tak sobie Podsumy. ustaliliśmy wcześniej. Cię podsumował. Kogo podsumowałem? Ewa. Nie widziałem w nasi fachowca, to czemu? Nie, bym nie, o tej kuchni tak zapraciłeś. Nie, bo to Ewa, przepraszam się bardzo, Ewa sama powiedziała, że, że jest zwolenniczką struth walu więc ona by chciała na ten temat. Tak mówiliśmy przy, na fejsie, więc... Proszę, Dobra, z tak z no to tym... zaczynamy. Zaczynamy, proszę bardzo. Ja mam zaczynać? Może ja zacznę. Bo mam akurat zupełnie wyjątkowo coś mądrego do powiedzenia, a to się nie zdarza często. Z tymi klasycznymi zombi. to jest tak, że w kulturze masowej od czasów Romero rzeczywiście zombie to są te żywe trupy, a wcześniej było zupełnie inaczej. To, o czym ty mówiłeś, czyli mhm. pojęcie zombie pochodzące z Wudu to jest człowiek zniewolony czarami to nie tak. jest trup, tylko tak, człowiek tak, zniewolony tak, czarami tak, który tak, jest tak. sługą szamana czarownika, a ciekawą historię opowiedział mi kiedyś anglista w szkole, w której pracowałem który pochodził z czarnej Afryki i u nich w wiosce z której pochodził wierzono, że zombie to jest człowiek który był na przykład bardzo potężny i bogowie wzywają duszę takiego człowieka do siebie żeby była ich sługą a ciało zostaje na ziemi, bo Bogom generalnie z ciała żadnego pożytku nie ma, więc on leży jak trup, a dusza gdzieś tam w zaświatach w tych animistycznych religiach yy, świadczy jakieś usługi. Jak im się zachce, to ją oddadzą albo nie. To, to, to było takie klasyczne zombie. Tak, właśnie. faktycznie nie dopowiedziałem, masz rację to jest. Yy, a nie będzie przez Szemana. W ogóle sama nazwa chyba brzmi Zumbi, czy coś takiego i coś z angielskiego gdzieś tam i tak dalej przyciągnęło przy do Polski, ale myślę, że to nie o tym, nie o tym, nie o tym. Myślę, że bardziej z dowcipem byśmy to dotknęli, nie? Proszę bardzo, bo widzę, że... No tak, to właśnie jest kluczowe pytanie, jakie zombie? Bo mamy tu zombie takich naszych, Współczesnych, oglądanych chociażby w Walking Dead czy w I-zombie, lub widzianych chociażby w już wspaniałej powieści: Wojna światowa Z. Są to, są to zombiaki, które są rzeczywiście żywe trupy to jest masa ciał, która gdzieś dąży. I nie są agresywne w tym sensie, że rzucają się na człowieka tak jak wściekły pies albo niedźwiedź. Właściwie działają bardziej jak żywioł. Z drugiej strony też są takie zombie, które są podrasowane, bo to ci ludzie od gier stwierdzili, że, no, tak, że jak będą cały czas się takie masy ludzkie kołysać, to jest trochę nieinteresujące. Mamy zombie podrasowane czyli zombie agresywne, szybkie, biegające, rzucające się na kogoś z zębami yy, oraz zombie, nie wiem czy to zostało, zostało w ogóle gdzieś wykorzystane w, w polskim zombizmie, czy też zostało przetłumaczone. Ja natrafiłam na dość inter, interesujące zombie w literaturze rosyjskojęzycznej. Tam były zombie, które mutują. Źródłem wyjściowym jest człowiek, on ma fazę takiego żywego trupa, że stoi, kiwa się lekko, potem jest faza lekkiego progresu, kiedy próbuje używać narzędzi, takich najprostszych kij, kamień. Oczywiście rzuca się na żywe stworzenia, będą to zwierzęta lub ludzie. Środowisko jest miejskie. A potem następuje kolejny progres, kiedy człowiek, to znaczy człowiek, człowiek zombie, ciągle mówię o materiale wyjściowym, następuje kolejny skok progresywny i następuje mutacja taka, że już właściwie nie można rozpoznać, czy to stworzenie było najpierw człowiekiem, małpą, czy powiedzmy zarażonym owym wirusem psem. Powstaje zupełnie nowa jakość, mutant, który potrafi y, wykonywać gigantyczne skoki, jest bardzo drapieżny, bardzo szybki, ma pazury, potrafi wskakiwać y, na, na wysokość kilku metrów, wbijając y, się w tym, chodzić po ścianach y, i włamywać się, powiedzmy, przez okna do wieżowców. Prawie. Więc każdy, każdy, jeżeli mamy zrobić ćwiczenie z wyobraźni, musimy sobie najpierw ustalić y, kto jest naszym przeciwnikiem? Jakie sobie wybierzemy zombie? Albo y, jeszcze z innej beczki, czyli w jaki sposób zarażamy się zombizmem. Tak. I czy koniecznie musimy zakładać, że y, zombizmem zarażamy się przez y, ukąszenie? Może to wcale nie jest tak. Oddaję teraz Pocześć. głos koledze, bo za długo gadałam. <gadł> Ale to nie, <ja gadł> bardzo dobrze. <gadł> no właśnie, problem jest taki, że w przypadku niektórych zakażeń yy, możemy zupełnie opuścić ręce, bo to już tak w zasadzie jest po wszystkim. Można yy, oczywiście wziąć awionetkę, polecieć gdzieś. Jeżeli to jest drogą, na przykład zarażenie następuje przez powietrze, to można się chronić w taki sposób zamknięte pomieszczenia, systemy wentylacyjne. To zupełnie prawie się z radiacją. Bo w przypadku zombie, które człowieka gryzą, no to jest bardzo prosty sposób ochrony przed zakażeniem. Trzeba je trzymać na dystans. I już. No i właśnie teraz dochodzimy do tego, o co zostałem posądzony, że, że Ewę usadowiłem w kuchni. Przepraszam. A mianowicie rodzaje broni przeciwko zombiakom. Czyli opcja, przepraszam, jeszcze raz mówię, kuchenna i opcja e, wojenna, czyli e, kuchenna, przepraszam, to brzydko powiedziałem, oczywiście e, chodzi o narzędzia, że tak powiem, e, podstawowego użytku, więc e, jakiś scyzoryk, e, nóż, ja na przykład się zastanawiałem, jak można bałkiem załatwić e, zombie i to jest właśnie to, co wczoraj Dawa na przykład mi pokazała, czyli wyjęła z Dobra, okay. nie spoileruj, Dobra, jeszcze, okay. będę, jeszcze cały, będzie prezentacja, najpierw dostajemy informacje, dowiadujemy się, najpierw prawdopodobnie z internetu krążą pewne plotki, że coś się dzieje, że są jakieś ogniska, traktujemy to, no ale ktoś się wygłupia, potem zaczynają się jakieś niewyraźne przybługiwania w telewizji, że Yy, tak, może byście jednak nie wyjechali na wakacje, uważajcie z wychodzeniem z domu i tak dalej i już wiemy, że coś się dzieje i wtedy musimy podjąć pewne decyzje. Yy, ja nie latać do Europy. Nie wiadomo, gdzie to się rozwinie. Yy, albo w Europie, albo w Ameryce, albo w Australii. nie, nie z naszego punktu widzenia no, tak, tak. No, ale po, załóżmy, że to się dzieje... Yy, Okay. nas w Warszawie i w Gdańsku, ja jestem z Gdańska, ja jestem z Podwarsza, dobra, no to masz, mamy już dwa, dwa źródła i, i tu wszystko I... zależy, widzisz, wszystko zależy od tego z czym mamy do czynienia, jeżeli mamy do czynienia z zombie takimi jak w nocy żywych trupów, to yy to pola inżynieryjna. Jeżeli z takimi, jakie były na przykład w komórce Kinga, no to zaczyna być problem, bo te z komórki Kinga oprócz tego, że wyglądały jak zombie, to niestety działały stadnie w sposób wysoce zorganizowany i w sposób wysoce inteligentny. Przed takim przeciwnikiem na dobrą sprawę yy, można się bronić, tak jak przed zwykłym przeciwnikiem. Z zauważcie jedną hmm. rzecz, że yy, mamy, teraz spróbuję to troszeczkę w wrzucić. Yy, Zobaczcie, że pojawiają się takie rzeczy, jak co chwila wymykające się z pod kontroli choroby, epidemie, pandemie i tak tak dalej. Czyli komary w Brazylii ostatnio, wcześniej, nie pamiętam, jak się ta choroba nazywała, ale dość duża epidemia w Afryce, co to było, nie pamiętam. Ebola. Ebola tak, i tak dalej, tak Nazwijmy teraz sobie coś takiego, że jakiś pan, a myślę, że tych, którzy bawią się w genetykę i, i, i eksperymenty wszystkim co mogą jest zbyt wielu Wymyślają właśnie chorobę pod tytułem coś ala bo to może być choroba to nie musi być zombie, że on umarł po to, żeby żyć po prostu ludzie, którzy zostali zarażeni i muszą nie wiem, ciągnie ich do 36,6 stopnia Celsjusza i muszą ugryźć w lewą Mów. stronę i tak dalej albo mózg, dokładnie po i zaczyna się coś takiego. I co wtedy na przykład? No to właśnie wszystko zależy od tego, jaki to będzie zombie w przypadku takiego klasycznego, jak to umownie nazwaliśmy. Mm -hmm. Joe Haldeman jedną ze swoich najsłynniejszych książek zaczynał od takiej sceny, gdzie instruktor mówi pokażemy wam teraz pięć sposobów, jak zabić człowieka. W przypadku zombie to nie działa, bo tak. Strzelisz do niego i co z tego, skoro on już w zasadzie jest martwy. W takim klasycznym ujęciu trzeba ich potraktować zaporą inżynieryjną koncertinę z drutu rozciągnąć, zapory przeciwczołgowe, jakoś tak, jak Ja nie wiem, mówiła. czy to jest zapora inżynieryjna. Czyli wiecie, czy to jest zapora inżynieryjna? Zapora inżynieryjna to jest wszelkiego rodzaju y, urządzenie saperskie, jakiekolwiek inne, które zapobiega przedostaniu się wroga. W przypadku czołgów mówimy na przykład o rozłożeniu tych takich gigantycznych betonowych bloków w kształcie gwiazdek, które są na tyle ciężkie i nieporęczne, że ciężko to Ominąć. W przypadku siły żywej przeciwnika tak zwanej, czyli w przypadku ludzi, najprościej rozkłada się pole minowe i rozciąga się druty kolczaste. Człowiek zasadniczo w przypadku drutu kolczastych, drutów kolczastych, szczególnie tych takich współczesnych ostrzowych z żyletkami bardzo yy, słabo sobie radzi. No tylko w przypadku zombie problem polega na tym, że one będą, jeżeli jest ich większa fala, to będą parły. Tak. Część tam się poprzecina na tej koncertinie, upadnie, a reszta przejdzie po nich. To nie jest tak jak z człowiekiem, yy, który. druga lub trzecia seria Walking Dead. Gdzie Przyznam, zbierają... że nie czytałem tak, to, jest, to jest serial y, o zombiakach, to jest w z serii. To jest ekranizacja zbierają... tak? Tak. Dziękuję bardzo. <grym> Dlatego to, mówię, że to, nie to, czytałem. U, u, u nie. E, tam jest coś takiego, że oni zakładają miasteczko, które właśnie bronią w ten sposób, że y, siatką to wszystko hmm. dość potężnie. Takie prymitywne zombie nie przejdzie przez tego typu zaporę Natomiast jeżeli mówimy o takich jak u Kinga, no to strzelamy w głowę. Tylko, że nie pociskami penetrującymi, takimi zwykłymi, ołowianymi, tylko czymś takim bardziej na dużego zwierza, wybuchające. Czyli dum-dum, tak? Czy dum -dum, tak, <słuchaj> tak. <słuchaj> można to tak określić. Jest <słuchaj> cała klasa pocisków, które wchodzą z przodu, a z tyłu wychodzi na przykład połowa pleców razem z tym pociskiem. To doskonale działa. W przypadku trafienia w głowę w zasadzie problem ma się dosłownie z głowy. Wydaje mi się, że... Yy... Zombie powstałe nie w wyniku czarów, ale w wyniku zarównania wirusem. Mają tam wypalone ileś procent mózgu, dużo, dużą część, ale mimo wszystko, mm, tak, oczywiście głowa tak, ale uważam, że tam musi być jakiś krwiobieg, więc jeżeli trafimy w, w tętnicę albo w serce, to również takiego gościa wyeliminuję, tylko powiedzmy, że nie w, w dwie sekundy, a powiedzmy w pięć minut. Wszystko zależy od tego, jak będzie wyglądał metabolizm, bo jeżeli to jest zombie taki na no, klasycznym, powiedzmy, ziemskim wirusie, to tak. A jeżeli to będzie taka sytuacja jak w Cosiu, Carpentera, albo był taki film Lewiatan, to generalnie ta sama sytuacja, tylko rozgrywała się na radzieckiej łodzi podwodnej. Ich przede wszystkim było. musimy uważać. Dobrze, ja myślę, że nadszedł czas, żeby Was uruchomić, to znaczy nie y, tylko słuchamy, ale również... Y, Możemy się włączyć do dyskusji, bo wydaje mi się, że na tym to powinno polegać, więc czy macie ochotę ewentualnie coś, yy, o coś zapytać, ewentualnie dołączyć się do dyskusji? Myślę, że to jeszcze nie czas. On jest, on jest tutaj teoretycznie tym gościem, który siedzi w sztabie i ma ogląd masowy i musi to wszystko ogarnąć z szerszej perspektywy. Ja jestem 40-letnią gospodynią domową, którą sytuacja zaskoczyła w, w... Tu i teraz. Tu i teraz, w, w moim własnym domu. I teraz ja nie mam w domu broni palnej. Nie mam kałasznikowa, nie mam kum, dum dum dum nie dam rady wyjść na trawnik i strzelać po ząbiaczonych sąsiadach. To jest w ogóle abstrakcja. Ale masz, <kluz> Zasie masz płot. zasieki. Zasieki so są. Nie, ja nie mam płotu. Mieszkam w bloku. No, to pan, no. masz... Nie, to nieźle. Jeżeli no, mieszkasz w bloku, to jest całkiem no. nieźle. Gdybym, gdybym mieszkała w centrum miasta, musiałabym się zastanowić, czy mi się opłaca z tego z tej powiedzmy z dużego zagęszczenia wypieprzyć na, gdzieś na obrzeża, na wieś czy opłaca mi się bardziej zostać. Kluczowe dwie rzeczy. Prąd i woda. Czy ja będę miała nadal zasilanie i czy będę miała wodę pitną. Mhm. Dwie podstawy. Tam gdzie ja mieszkam jeżeli mi wyłączam prąd nie jestem w stanie niczego ugotować. Więc dobrze by było na przykład mieć gdzieś zakitraną w kącie butlę gazową. Yy, Zawsze można porąbać tak, meble. Można porąbać meble. Mam drewniane balkony. Mieszkam a, na, tak, i, mie I mieszkam na pierwszym piętrze. I tym balkonom to już się dawno należy. <laughs> yy, moje pewne pr przemyślenia. Bardzo ważna jest również pora roku. Jak jest, jak jest zima, to zombie mogą być niemrawe. Z drugiej strony prawdopodobnie siądzie ogrzewanie. Po czym wnosisz? Jeżeli coś złego się zadzieje na zapleczu. Po czym wnosisz, że są niemalowe zimą? Podnosisz to do naszego własnego krwiobiegu? Tak. One już nie mają nockiego krwiobiegu. Ale mogą tak, zamarznąć. I tutaj zaczyna się zabawa w wyobraźni. Tak. Znaczy, co, y, co mnie się wyobraża, co tobie się wyobraża. Pytanie czy trupowi przeszkadzają odmrożenia? No właśnie. Jest... Ja, po prostu zesztywnieje. Jeżeli ma słaby krwiobieg, to będzie ruszał się coraz wolniej. Z tego względu, że y, będzie za... przewazał. Z drugiej strony, będzie na przykład brnął w zaspach, więc Też. na dzień dobry ma trudniej. Przy czym, jeżeli nie uciekasz na nartach, a nie każdy trzyma narty w domu, to Ale można zrobić rakiety śnieżne, bez większego problemu. W jaki sposób? Z domu? To jest prosto. Potrzebny jest na przykład trochę kabli i coś elastycznego. Możesz tak na dobrą sprawę, rakietę możesz wygiąć z kija do mopa, tak w kształcie taki jakby podkowy i przepleść ją brutami wyciągniętymi z czegokolwiek sznurem od żelaza. Prawdę powiedziawszy, można sobie przywiązać nawet do nóg pokrywki i to też zadziała. Ale niewygodnie, zwłaszcza jeżeli masz uchwyt od góry. No to tak Troszeczkę z boku. Ale po prostu no rozszerzamy sobie e, powierzchnię. Tak, powierzchni Nie niczego wyginać dobrze, ani ja z... ja na Kiedy ostatni raz mieliśmy zimę, w której były zaspy. Tak. E, ja pamiętam. Trzy lata temu. Mniej ja więcej, bo utknęliśmy ja wtedy w, w pierwsze święto w takiej zaspie samochodem, że hej, y, dobra, ale omijmy, omijmy pory roku, dobra, y, mamy zimę, wiosnę, lato, jesień, y, wiadomo, że w pewnych porach roku będzie nam łatwiej, w innych będzie gorzej. Zimą dochodzi nam to, że kaloryfery mogą przestać grzać. Na przykład zombie wdarły się gdzieś tam do y, jakiegoś centrum ciepłowniczego i obsługę szlak trafił, trochę, trochę pogrzało, a potem potem zdechło. I co, myślę, że w ogóle należy wziąć pod uwagę, że jeżeli mamy jakąś epidemię, pandemię, czy coś w tym stylu, a o tym mówimy, że, że gdzieś tam pojawia się ich więcej niż jeden, y, to należałoby wziąć pod uwagę, że cywilizacja po prostu się wyłącza. Nie? To znaczy y, y, pytanie, jak przeżyć bez cywilizacji? Czyli bez stykanej zapalniczki, bez gazów. do. Ale na początku jeszcze egzystujemy na resztkach. I najważniejsze elementy to jest dostęp do informacji, czyli internet w pewnym momencie prawdopodobnie wysiądzie. Chcę, że ludzie odkryliby znowu, że radio istnieje. O, tak. Radio... <grym> y... I CV prawdopodobnie, bo to jest ile <grym> rozgłośnie radiowe mają szansę paść. Chociażby kwestia zasilania całej reszty, to Citizen Band, który jest zasilany z akumulatorów samochodowych. Ma mały zasięg, ale jest doskonały. On, on nie zamrze, bo jest pewna grupa ludzi, którzy na co dzień się nim posługują i mają sprzęt, narzędzia do tego wszystkiego. Przy czym to jest też sytuacja, gdzie no, ja na przykład w domu nie mam. Ja też nie. Ale Ale na przykład mam dzieci i ja główniarzem będąc miałem y, taką tak zwaną krótkofalówkę wtedy, która odbierała CB. Można było sobie posłuchać, jak się dobrze człowiek Drutem pobawił, przyczepionym do anteny i wyrzucił go na przykład na dach. Czy ja na przykład. Tak, ci zbierają tego? Jak typu sobie wyobrazić na przykład coś takiego. To pierwszą rzecz, jaką bym zrobił, oprócz tego, że zaliczyłbym stację benzynową i nahał wachy od groma. To drugą, ewentualnie pierwszą rzeczą, jaką bym zrobił, to odwiedził sklep łowiecki. Bez względu na to, czy jest otwarty, czy jest zamknięty. No a wiesz, gdzie, gdzie jest najbliższy sklep łowiecki w Twojej okolicy? E, tak, oczywiście. A wy wiecie, gdzie jest najbliższy sklep łowiecki w Waszej okolicy. Tak. tak, Co za ludzie? Ale gdyby nie było, Ja wiem, gdzie jest sklep z sortami mundurowymi, ale łowiecki, to przyznam szczerze. Zastanawiałem się na przykład, i muszę ci powiedzieć, że miałem tylko wątpliwość, co e, łatwiej mi będzie wyko wykonać kusze czy łuk? łuk. Stanowczo łuk. Kusza ale kusza jest dużo łatwiejsza do użytku i dużo cenniejsza. Hmm. Nie Owszem, ale jest zbyt precyzyjna, żeby ją tak w chałupci w warunkach zrobić. Łuk tak na dobrą sprawę... Hmm. Łuk to, wiesz, kawałek drewienka i... I coś tam, Kuszę wolniej załadować. Kusza eee, muszę rozbić Wasze romantyczne marzenia. Zdobnie się nie zabić łukiem. W... Nie. Czy my w ogóle potrafimy strzelać z łuków? Niektórzy, którzy... Niektórzy z nas na tym konwencie potrafią trafić z łuku w cel, no bo są w, jakimś, w jakiejś organizacji, w jakimś bractwie rycerskim. Ja miałam tę kuszę miałam w ręku dwa razy. Raz mi się udało trafić z niej w cel, który był ode mnie o cztery kroki. Ale nie w instruktora. Nie, nie w instruktora. To dobrze. To kusza też jest. Trudna do obsługi. W dodatku yy... nie mamy kurz w domu. Kuś... Tylko to jest rzecz, która by mi służyła do samoobrony, bo jeżeli miałbym coś upolować, to założyłbym najprostsze wnyki pod słońcem, czyli kawałek drutu e, zrobiony w pętle, założony na jakiejkolwiek e, e, ścieżce zwierzęcej. Ilu znasz znaczy, ludzi, którzy potrafią zrobić wyniki z drutu? Yy, przechodzisz do Po pierwsze, musimy sobie zapewnić źródło wody pitnej. Tak. Jeżeli, jeżeli jesteśmy w domu i nadal z kranu leci woda, myjemy wannę, zakorkowujemy ją i dopełniamy po sam wierzch, na wszelki wypadek. W przeciwnym wypadku prujemy rynne, Doprowadzamy rynne przez o. okno gdzieś. No bo generalnie, Jak rzecz na radę. Nas... Tak, no jak na radę, cokolwiek by nie doła, mówić o jakości deszczów, to jest to jedyne pewne, w mieście jest to jedyne pewne źródło wody, chyba, że trafimy na wodociąg. W czym problem polega w mieście na tym, że żeby gdzieś wyjść, to trzeba wyjść z domu i natknąć się na epidemię zombie. W momencie, kiedy nie wiemy jaka jest, tak, kiedy nie wiemy, jak jest etiologia, przyczyna wybuchu epidemii, to wychodzenie zasadniczo z własnego mieszkania czy tam domu jest ryzykownym pomysłem. I dochodzimy do drugiego punktu programu polegającego na tym, że mamy do wyboru albo tkwić w czterech ścianach i faktycznie nie dopuścić do... albo prawie, żeby dopuścić, być bezpiecznym w miarę, jakbym się to wydaje. Niektórzy mają dzieci. Raczej trudno byłoby im się Ja jestem egoistą, ruszyć. nie mam dzieci. No dobrze, ja też nie, ale on ma. To trudno, no, co robić. Muszę no, inaczej, myślę. Siedziałbym, czytałbym. Albo siedzimy i czekamy. I myślę, że to prawdopodobnie większość ludzi by z drugiego, że czeka przez kilka minut tylko później wychodzi. Ale druga opcja jest taka, że no, jeżeli, jeżeli ta informacja nie przychodzi, wyłączone nie zostają środki informacyjne, czyli internet, radio, TV itd. dalej, Po kilku dniach, no wychodzisz. żeby rozeznać przynajmniej sytuację. Uzbrajasz się i... Tak po, powiedziałeś, że w pierwszym rzędzie idziesz na stację benzynową i pobierasz paliwo. Mhm. Okej, okay, w porządku. Masz samochód. A jak będziesz y, je pompował, kiedy nie ma zasilania? Tankujesz, tankujesz i tak dalej. No nie wiem, No najpierw sobie nalał tam w, w jakąś potworną ilość tych baniek. Y, nie jest, jest to, jeden... jak, jak na stacji puścisz paliwo bez zasilania? Nie, nie jest tak, że powiedzmy jeszcze działa. Jeżeli jesteś powiedzmy bardzo sprytny, działa. to odkręcisz sobie, rozbijesz kłódkę do zbiornika i naciągniesz w taki ja, czy inny sposób rurką tak, grawitacyjnie. Tak Z drugiej strony, okej, okay. wszyscy, albo przynajmniej większość, wpada na ten sam pomysł i y, kilka kilometrów od miasta utykasz w gigantycznym korku. Z tak, powtarzam teraz, z którego nie jesteś w stanie się już wydostać. Jesteś po prostu udupiony, bo siedzisz w konserwowej bańce, do, do, do bazy masz daleko i nie możesz się stamtąd wydostać. Właściwie jesteś pierwszy do zjedzenia tak naprawdę. Bo stamtąd możesz wyjść tylko z tym, co uniesiesz na plecach. Więc yy, czekam na receptę. I tu jest, widzisz, tu się pojawia przewaga mieszkania w małym mieście albo za miastem, bo na przykład... Masz bazę. Ja 10 minut drogi od domu, tam gdzie obecnie mieszkam, mam stadninę. Koni? Mhm. Umiesz jeździć? Ilet Ilet kilometrów? No. 10 minut drogi. Ma plus. Ty ile kilometrów? To jest około półtora kilometra. Ja mam rower. Ja mam rower i też zimą na rowerze nie pojeździć. Ale latem, Ale co tam chodzi? I zobacz, taka statnina to jest jednocześnie transport i spiżarnia. A jeżeli jest, nie psuje się. To wtedy mamy przerąbane. To wtedy jest jak wybrawanie <głosy> tego. Nie, wiadomo, właśnie. Cały problem polega na tym, czy to jest zaraza, która dotyka ssaki ogólnie, czy tylko ludzi. To czy to jest amerykański wynalazek, czy radziecki? Jak radziecki to wszystko, jak amerykański... Nie, no właśnie, tak? widzisz, to, to, widzisz. nie wiem do jakiego stopnia Amerykanie to opanowali, ale oni inwestowali w broń atomową raczej. Nad bronią biologiczną to prowadzili testy pasywne w tym swoim e, instytucie armii i, i w... E, to się nazywało... CCD bodajże... Natomiast Rosjanie w dawnych czasach wypracowywali wirusy, które były w stanie oddziaływać na konkretną próbkę populacji. Na przykład pracowali nad wirusem, który był w stanie zabijać mężczyzn między 15 a 40 rokiem życia. Tylko i wyłącznie. On zabijał tylko i wyłącznie żołnierzy. Nie dotykał ludności cywilnej. Trudno powiedzieć, czy im się udało. Mam nadzieję, że nie. Ja już mam 40 i Spokojnie mogły im się udać. No widzisz, no. Nie. No, tak Nie, no problem polega na tym właśnie, gdzie nas została epidemia i jaka. W mieście łatwiej jest z zaopatrzeniem, w mieście jeżeli uda ci się przemknąć następne dwie... Przecznicę, to tam jest w każdym dużym mieście jest 700 biedronek. Szablujesz je. Oczywiście musisz wziąć ze sobą łopatę, żeby bić się z innymi ludźmi, którzy wpadli na dokładnie tak. ten sam pomysł. Twoim największym drogiem jest sąsiad. Siekierę, ewentualnie grabie się dobrze sprawdzają, bo można walić trzonkiem, a jak jest zupełnie źle, no to wtedy yy, Kiedyś, zębami. Kiedyś czytałem yy, yy, jakiś... <śmiech> To tak, do, najfiej, to by na, na, Ogromne wrażenie na nim zrobiłam swoją kosą. To jest taka mini maczeta. Yy, nie najlepszej jakości, ale powiedzmy do... Możesz, możesz zadawać nią rany kłótek. Tak, mogę jest mogę, mogę walić gdzieś w szyję. Tylko, że yy, to coś jest lepsze na żywych niż na martwych. Serio. Zrób ząbiaka I, tak, i, tak, i, tak, I wiesz tak, co się dzieje? Ty to we ok, mnie wbijasz, tak? a ja w tym momencie się obalam na ciebie razem z tym wszystkim. I łapiesz mnie przede wszystkim. Mhm. Dobra. Przede wszystkim no. to jest. Tak i, w... tak? tak, i wbija we mnie zęby. Jest po wszystkim. Koniec, jestem zarażona, mogę nie wracać do domu. Dlatego grabie są fajniejsze, bo grabie dają ci półtora metra zasięgu. <śmiech> Możesz robnąć go z góry, dobrym zamachem, połamać mu łapy. Tak, poza to tym. Krabie. Co ty robisz z grabiami mieszkając w bloku? Bierzemy, bierzemy, kij od, bierzemy, kij od mopa, bierzemy kij od mopa. Bierzemy kij od mopa. I coś takiego. Ale kij właśnie nie. to jest kawałek jakiejś... Kij no no ki od mopa to jest gówniana aluminiowa rurka pusta w środku. Po raz pierwszy. W Wychodzisz po raz pierwszy z chałupy. Yy, przede wszystkim nakręcasz sobie śrubki. Co masz w zasięgu? Mam mopa. Biorę mopa, następnym razem wejdę tutaj i sobie wytnę, wytnę jakiś kiskad. Tamte grobie, grabie wezmę. Pierwsze, co musisz zrobić, to do tego mopa nasypać czegoś, na przykład ziemi piachu, a jeszcze lepiej żwiru, żeby był cieńszy. Skąd wezmę w mieszkaniu żwir? Chyba, że z dobrze. Pod blokiem masz beton, czy masz. Nie masz energii, co pod blokiem hoduje kwiaty pod oknem? Tutaj muszę wyjść z tego domu. Dlaczego mi przerywasz? Ja żeby żeby było interesujące. Ale... No dobrze, bierzesz mopa. Ki. Życzę szczęścia, bierz mopa, słucham. Biorę pij od mopa, cokolwiek długiego. Pij od szczotki. Coś co mam w domu, co mi przedłuży dystans tutaj. Bo się nie w Przykrępowuję. Na, nie mam, na czymś na bo... Ja nie mam. Ja mam w domu, tak ja domu rolę. <grym> Aczkolwiek adubowe, rurki od są dużo lepsze niż moped. W każdym razie rozglądamy się za czymś, co może nam posłużyć za drzewce. Później możemy sobie wyciąć gdzieś w bezpiecznym miejscu drzewko na parkingu. I zrobić z tego drzewka. Na razie bierzemy to, co mamy w zasięgu. Przede wszystkim nakręcamy sobie śrubkę, co możemy wykorzystać z tego, co mamy w zasięgu reguł. Czyli to, co mamy w naszym mieszkaniu, w naszej komórce, w naszym garażu. Jeżeli możemy kie, do niego. Na kije do Norniku, tak. kije do trekkingu, jeżeli ktoś robi zdjęcia, to ma statyw. Rozkręca statyw i ma e, trzy piki. Czy trzy... będzie robił zdjęcia? I wtedy już się nie robi zdjęć. W momencie, Zabraknie prądu. W momencie <śmiech> kiedy ma się już większy zasięg, ja mogę próbować go po prostu oślepić. Ślepy, pod warunkiem, że on idzie na wzrok. Tak. Ale materiałem wyjściowym do zombie jest człowiek. My przede wszystkim jesteśmy wzrokowcami. Czyli jeżeli ty jesteś oślepiony, jako ząbiak oczywiście, przepraszam. Jeżeli zdołam, y, go, mu wypłuć oczy, y, to mogę go ominąć, bo on będzie macał na ślepo. Poza tym tak, y, będzie próbował mnie słyszeć, ale ja mam miękkie trampki i mogę go po prostu ominąć, albo Ej, rzucać kamieniami gdzieś w innym kierunku i skieruje się słuchem gdzie indziej. To jest przy walce jeden na jeden. Oczywiście w grupie tak się nie da, ale staramy się omijać grupy. Ja bym walił w kolano. Jak przedniesz mu nogę w kolanie, to on za niczym nie no, może się polega. Była, była też taka teoria, no, że, że, że, że zombie jest. idą na węch. Słuchajcie kochani, to jest brednia tak naprawdę. Słuchaj. Zombie żre i sra, ale nie zdejmuje spodni. On będzie tak potwornie śmierdział, że yy, przede wszystkim ja wywołam takiego zombiaka z dużej odległości, bo będzie cuchnął po prostu jak przepełniony kibel i już będę go mogła, mogła ominąć. Po, po drugie, mam w domu lornetkę na ptaki i się rozejrzę, gdzie jest jakiś ruch i tam nie będę iść. Po trzecie, on mnie nie wywęszy, bo sam roztacza tak potworną woń dookoła siebie, że nie ma szansy, żeby mnie wyczuł. A jeżeli idzie tak jak wąż, na ciepło? Y materiałem wyjściowym jest człowiek. Jeżeli, nie, nie, jeżeli się nie zmutował, to my nie mamy żadnych uczelów, które idą na ciepło. Nie, nie wiemy. Coś ale jest szansa. W zombie. Rzucamy sąsiada i sprawdzamy. Się. <głos> to znaczy obserwujemy przede wszystkim, ale są małe szanse, żeby nas taki gościu wybierze. Problem z apokalipsą zombie polega na tym, że jest za dużo zmiennych, które trzeba wziąć pod uwagę. Kultura nas nie przygotowała. W dzisiejszych czasach nawet wampiry. Okazują się zdolne do wychodzenia na słońce i jeszcze przy tym ładnie błyszczą, więc... Zombie jest jeszcze gorzej. A propos, a propos tego miecza, skarżyłem sobie jedną rzecz, że podobno ulubioną bronią do walki wręcz żołnierzy w II wojnie światowej była saperka. Tak. I w ogóle nie zakładano, ewentualnie ci cwanci nie zakładali bagnetów na, na broń tylko walili po prostu saperką wygodniejszą. No. To, to, to, niższa, szybsza, ja się bieram. to były czasy, kiedy jeszcze były metalowe hełmy. Nie przebijesz metalowego hełmu, dźgając magnetem, nawet z góry zamachem. Jeżeli weźmiesz zamach saperką, która sama z siebie waży sporo mhm. i przypieprzysz, to nawet jeżeli nie przebijesz, to już wgnieciesz taki hełm do tego stopnia, że uszkodzisz człowieka. Ja słyszałem, że po prostu magnet się wbijał na przykład w ciało i później I tak był problem. Natomiast saperka była że tak powiem, wielo, wielo, wielokrotnego użytku. Łatwiej wyszarki. Natomiast podobno, no, tego nie wiem, albo Ty, albo Przemek, możecie powiedzieć, podobno został zakazany, jako, by saperka została zakazana jako broń podobno. Znaczy, znaczy wiesz... Nie, ale ale nie, nie jestem pewien. To gdzieś tam będzie stała. Słuchaj, generalnie słyszałem, że w ogóle strzelanie do ludzi też jest niehumanitarne. Yy, no tak, ale są jakieś... I do cywilów i różne tak, inne rzeczy. Nie, no oczywiście, że m, używanie saperki jako broni jest rzeczą absolutnie niegodną współczesnego, moralnego człowieka, ale my nie mówimy tutaj o walce z Problem polega na tym, że no właśnie, pytanie, czy zombie, jeżeli jest martwy albo półmartwy, to czy ma ludzkie Słabe punkty. Znaczy, ty, ty fajną rzecz y, y, y, no, powiedziałeś, nie a, a, a mianowicie Chociażby. wiele zmiennych. Znaczy, Ta, to jest, jak, jak elementy. Nerki, to oczywiście boliłeś się przez cały czas y, to, co y, wcześniej powiedziała Ewa, czyli y, mamy tak naprawdę z, zadanie z, ćwiczenie z wyobraźni. To jest tylko i wyłącznie czysta fikcja, którą się mówimy. No ale faktycznie trzeba ustalić, co jest y, jakby. Y, y, co jest celownikiem zombiaka, czy zapach, czy wzrok, czy e, faktycznie ciepłota ciała i tak dalej, i tak dalej, tak dalej, tak tak dalej, i tak dalej. I tak dalej, i tak dalej. E, znając e, umiejętność obchodzenia prawa e, przez Polaków, e, to myślę, że bardzo szybko by znaleźli sposób na to, w jaki sposób ominąć też zombiaki. E, ja mówię zapory inżynieryjne. Jeżeli masz gdzieś teren, to otaczasz go często kołem. Jeżeli mieszkasz.. E, na wsi, no to robisz go z drzew, z czegokolwiek, ze słupów ogrodzeniowych. Mm -hmm. W mieście jest trochę trudniej, ale w mieście jeżeli uda ci się na przykład dostać do marketu budowlanego to już jest, jesteś wygrany. Tam jest wszystko. Tam no jest drewno, się się pręty Oczywiście, ale no. zakładamy na to, że w takim markecie budowlanym są na przykład wózki akumulatorowe które na jakiś czas odsuwają Ci problem tankowania paliwa albo czegokolwiek innego. Możesz na nie załadować paletę i pojechać. To jest małe, zwrotne, stosunkowo szybkie. Jak zdejmiesz paletę, to doskonale daje się do wjeżdżania w tłum ząbi. <głos> Chociaż nie, nie polecam. Nie, cały czas mówię. Z mojego punktu widzenia rozwiązania systemowe, czyli utrzymanie tej napierającej masy z dala. Jeżeli nie mamy dostępu do e, militarnego sprzętu takiego jak drut ostrzowy i tego typu rzeczy, bo to ciężko jest kupić tak, że powiem, na wolnym rynku. Chociaż na przykład zwykły drut kołczasty, którym grodzone są pastwiska jest jak najbardziej dostępny. A, Robimy zapory inżynieryjne. Trzymamy je z wiesz? E, gilotyna, tylko że w poziomie, która się porusza raz na jakiś czas. Wiesz, za dużo gier. Hmm. Proponuję poczytać książki. Ja czytam książki, gier raczej rzadko, ale też gieram. Przyznaję się bez bicia. Nawet... Y, y, Miałem taki okres, gdzie grałem faktycznie w zombiecką, czyli Dead Trigger, nie wiem czy mm. y, tam, że tam, faktycznie to jest gra dla, y, dla odmurzenia totalnego, po prostu idziesz i, i, i strzelasz do zombiaków, Ale tam jest coś takiego, i teraz opowiem ci a propos y, leveli, y, że jest coś takiego, że są levelowane y, zombiaki, czyli zombiak, który y, na przykład sieje, y, y, Jezus Maria, a, atomem, Czyli jądrowy, który, który jest. w bliżej realizmu. Tak. Jest taki, który ma. E, wybuchowy ząbiak, e, siłacz, itd. Tak dalej, tak dalej. To są właśnie te. te, te, te, nie, jesteśmy te, te, te... No, nie jesteśmy w grze. No nie jesteśmy w grze. Ale to e, można sobie powiedzieć jeszcze o czymś, o czym zapomnieliśmy. Jak gdyby e, założyliśmy sobie, że jesteśmy na tyle sprawni i na tyle dobrze uzbrojeni, że potrafimy przynajmniej jeden na jeden takiego zombiaka załatwić, jeżeli nas gdzieś zaskoczy. Ale e, jeżeli go zaszlachtujemy, to on będzie krwawił. E, będzie, będzie na nim mnóstwo wydzielin, będzie chlapał krwią, będzie, e, no, będzie zaraźliwy. Jeżeli go dotkniemy, może być niefajnie. Nie wiadomo właściwie jak ta zaraza się roznosi, więc powinniśmy być ostrożni. Odpowiedni strój na zewnątrz. Powinniśmy mieć na sobie na przykład y, gogle. Gumowy płaszcz. OP1. Y, skąd wezmę w moim domu OP1? To zależy kto jak do tego się przygotowuje. Nie przygotowuję się, ale, ale płaszczy... jestem gospodarczy Halo, ja nie, nie jestem przygotowany na opokajucy zombie, ale Nadal... to, że mi odetną front, gaz, wodę i tego typu media, jestem przygotowany ja wychodzę, Ja wychodzę tutaj ze źródła, że jestem po prostu zwykłą panią w domu, całkowicie szarym obywatelem i muszę mieć, używać tego, co mam z domu. Akurat ja, jako Ewa Białołęska, mam ze sobą tę maczetkę. Ale w innym wypadku używałabym po prostu noży kuchennych. On jest tutaj ja, od strony ja wojskowej. Mam I wiecie wiatrówkę co? I radziecki płaś podgumowany, taki no, dużo wznieśnie. Ja, ja mam pewne rzeczy: wiesz, to ja, ja nie by się nadawała. Mój sąsiad, który jest nurkiem, bardzo dobrze by sobie poradził w piance durkowej. To jest naprawdę nieprzemakalne i cholernie mocne. Tego się nie da rozerwać ani zębami, ani paznokciami. Na pewno jeżeli zarażenie przenosiłoby się tak jak wścieklizna przez ukąszenie, takiego gościa, jeżeli by włożył na siebie piankę, nie dałoby się rozszarpać. Mam pytanie. Ja, mam, ja, ja jako ja mam w domu słuchajcie gogle narciarskie. Nigdy w życiu nie byłam na nartach, natomiast kupiłam je do tego, żeby kroić cebulę. Mam w tym momencie już... Tak, zakładam kaptur, Jak szef. wkładam na siebie ileś tam warstw ubrania, żeby nikt mnie nie dziabnął, mocne spodnie, nawet, nawet i warstwowe, wysokie buty za kostkę, rękawiczki, te gogle, żeby, żeby, cokolwiek, żeby coś widzieć. One są szczelne, tutaj wszędzie dookoła, i jakąkolwiek maskę na twarz. I tak wychodzę. Mam pytanie: kto z Was, ręka do góry, jest przygotowany na apokalipsę, że tak powiem? Jakąkolwiek. Jakąkolwiek? Raz. Jakąkolwiek. jakąkolwiek. Znaczy przygotowany na to, że to co kolega powiedział, że przez tydzień, dwa nie ma żadnych mediów, wody, prądu i tak dalej. Jedna osoba. Tutaj. Druga osoba. Dwie osoby. Trzy. Ale teraz pomyślałem sobie wiesz o czym, że w takim razie ludzie, którzy się bawią w rycerkę i, i mają zbroje rycerskie, są w domu. Mm, tak, tylko są mało zbro. W zbrojach biegliby mniej więcej ale z tą samą prędkością, co chodzi. <śmiech> już by y, mogło być w porządku. Dlaczego pomyślałem? Dlatego, że przecież są teraz mi, kewlarowe kamizelki, no to przecież to jest rzecz, która. Tak, jedna z tych rzeczy, które są bardzo dobre w przypadku apokalipsy, to idziesz do decathlonu i bierzesz tam na przykład kamizelki do jazdy konnej. One są bardzo fajne, usztywniane. Dostajesz saperką nerki i w zasadzie masz to gdzieś. No, moja koleżanka ty. Zlepkocykowy po jak najbardziej.. Kaski tego typu sprawy. Tak, coś jeszcze? Tak, no, oni będą też mieli łuki. Robimy zapasy pod pasek. Ja nie potrzebuję, ale rozumiem. No, Wyobraźcie sobie, że jesteście, że jesteście uwie, uwięzieni, że tak powiem, w domu z kobietą, która jest ogólnie i tak nerwowa i w dodatku ta nerwowa kobieta ma okres. Lepiej, lepiej, żeby miała cokolwiek, czym mogłaby się zabezpieczyć, bo inaczej was zabije. To już lepiej do wyjść. PCP. chociaż, jeżeli raptem się okaże, że takich środków higienicznych nie ma i nie są dostępne, no, ja można gdzieś... można radziły sobie przez 10 tysięcy lat, zanim nadszedł 20 wieku. Właśnie. Zapomnijmy o tym, że konieczna jest podpłaska always ze skrzydełkami. Yy, zgarniamy skądś gazem albo pieluchy chytrowe do dostania w Tesco na dziale yy, artykuły to dziecięce. To może dojdziesz do Tesco przez miasto Garnierta Apokalipsą yy, Zombie. Tesco akurat mam, wiesz co, 200 metrów od domu, czyli chyba bym sobie poradziła. Polsce, ja najbliżej mam do Lidla, ale to muszę przejść przez rzekę i jeszcze pół dzielnicy. Dobry, dobry kilometr. Czyli musisz sobie przenieść bazę. Yy, I tak. po prostu zabezpieczamy się szmatami, które można wyprać. Czyli ja bym nie poszczeknął Państwo, tylko po prostu z nią zasłonię. Yy, ja mam rolety. Trudno, co do to samo, <grym> A przeznaczamy jedno prześcieradło. O. Yy, tak, dbamy o zęby. Nie daj Boże, żeby nas yy, wtedy roz, rozbolało uzębienie. Stomatolodzy są nieosiągalni. Jeżeli, gdzieś, jeżeli uciekamy, bierzemy ze sobą szczoteczkę Można do zębów. kiedyś wyrwać zęby kombinerkami? Nie! Bo wszyscy mają kombinerki w domu, ale na przykład już takich małych mocne. cążek do gięcia drutu, które się nadają do tego, żeby załapać za ząb i wyciągnąć, kombinerkami się nie da. Są za duże. Wejdą dwa albo trzy. Oprócz tego spróbuj to do ust włożyć. Małe, zagięte takie pod kątem cążki do się, gięcia drutu są idealne do rwania zęby. czas kończy. Nie, do 16.00 jesteśmy, do do nie? Nie, chyba do 16.00. Ch a nie do 15.30, do 16.00, do 16, do 16, do 16, dobra. Ja dużo jesteśmy cały światłem, spadł na padewce, nie? No dobra, sí. myślę, że nie Zaczęłam nie, trochę denerwować. Nie, bez e, to, są takie, to są takie duperele, takie drobiazgi, hmm. właśnie. Komu by przyszło do głowy, że wśród uciekonierów mogą być kobiety, a to kobiety mogą mieć miesiączkę. No halo. No proszę Cię, to raptem połowa populacji bezpośrednio. No tak, no, raptem 50%. Co, w amerykańskich przysłań, filmach nie? i tak zawsze siedzą i płaczą. No dobra, no przepraszam. O, nie y zawsze. Ja sobie dorobiłam w własnym zakresie pewne takie ćwiczenia, y obserwując własne otoczenie. I powiedzmy, mam do wyboru Tesco, Biedronkę i daleko położony Ocho wybieram, słuchajcie, Biedronkę. Usiłuję się tam włamać, jakimś sposobem. Nie mam łomu, ale próbuję coś, coś znaleźć. Tłuczę szyby w Tłuczę, albo tłuczę szyby w drzwiach. Ale wiecie dlaczego wybieram Biedronkę, a nie Tesco? Bo w Tesco nie ma okien. W Biedronce są szklane szyby i świetliki. Zaobserwowałam, że tam, jeżeli y, padnie oświetlenie y, to w dzień ja jestem jeszcze w stanie się orientować między półkami i zobaczę, czy ktoś y, czy kogoś nie ma w środku i ktoś mnie nie zaatakuje. Tesco jest połączone... Y, po, y, w Tesco, w które tam jest koło mnie jest położone w głębi, na, na początku je, jest jeszcze górne światło, a potem już jest po prostu ciemność. Jeżeli ja tam wlezę y, pomiędzy półki, to muszę mieć przede wszystkim latarkę, ale to jest też dla mnie bardzo duże ryzyko, bo nie wiadomo, co w tej ciemności siedzi. Może jakaś zmutowana y, kasierka, która się na mnie rzuci. To jest ryzyko. Nie wchodzimy tam, gdzie jest ciemno. A jeżeli wchodzimy, to w kilka osób, i jedna osoba zgarnia spółki yy, cukier do plecaka Druga albo sól, w tym czasie. Tak, a dwie następne z kijami robią ubezpieczenie. Yy, zupka jest ma 300 kalorii. Ale możesz yy, dorzucić Zabierz konserwę ubezpieczną do niej, ugotować wszystko razem. Się tak, oczywiście o ile zdążyliśmy do tej biedronki pierwsi i raptem się okazuje, że tam po prostu są Nie same się. resztki. Ale prawdopodobnie <grym> będzie nadal jeszcze cukier i nadal będzie jeszcze sól. I my to bierzemy. W Polsce. Wiesz cukier? dlaczego? Nie wydaje mi się. <grym> cukrem i solą, konserwieniem... Znaczy, ja rozumiem, jesteśmy Polakami, ale naprawdę to nie jest dobry moment, żeby zacząć pędzić bimber, kiedy wybuchła pokażę. Eee. pędzenie bimbru bez aparatury niestety jest utrudnione i wymaga posiadania przynajmniej garnka, pokrywki i świecy. I kieliszka. Eee, ale kieliszek już po, po... Nie pędzę bimbru, natomiast jestem w stanie sobie zapewnić jedzenie. Słuchaj, wysyłam Ciebie, wojaka, na moją łąkę i każe Ci wrócić z jedzeniem. I co mi przyniesiesz? że jeżeli coś się pasło na łące, to mnie. Jeżeli łąka jest pod lasem, no to wtedy mówimy o zwierzynie chłownej, hmm, przy czym tutaj wchodzą w rachubę tylko i wyłącznie wnyki. Nie, nie będzie strzelania z łuku do czegokolwiek. Nawet do saren, które na obrzeżu rezerwatu lasy chojnowskie chodzą. Nawet trafiłbym z tej odległości prawdopodobnie. Możemy pogadać o tym, że z wiatrówki to jeszcze mogę zająca od Bidy ubić. Przy czym ona nie jest dosyć, nie jest dobrze wyskalowana, strzela tak sobie. Zobaczcie teraz, to jest właśnie męskie myślenie. On zakłada, że idzie na polowanie. Z macho. On idzie na polowanie, on mi przyniesie salę. Nie przerywają. Co, grzyby, siary, kłącza. <grychy> Szczaf. No, dzika groble. róża, czarem H, czarny bez, pieczarki. Ja to wszystko mam koło siebie. Maślaki, siniaki, koźlaki, yy, lebioda. No, mówiłem o grzybach, nie musisz się popisywać, że ty me znasz. Dobra, ale powiedzmy i mięso i te nieszczęsne owoce trzeba w czymś zakonserwować. Inaczej będziemy mieli tylko pulę, którą możemy zjeść na To Zasolić. E, to ja zasolić. zasolić, ale sól trzeba mieć, a sól bierzemy z Biedronki. Tak naprawdę, naprawdę cukier e, bez osób zostanie. Tak naprawdę e, to e, nazbieram od gromag list, ponieważ grzyby nie ale mają praktycznie żadnej wartości dobre, Dobrze, ale strasznie chrzęszczą w zębach. E, trudno co robić, Trzeba ale, ale są chyba, chyba mają najwięcej e, kalorii z tego wszystkiego, o czym powiedzieliście, albo faktycznie polowali. Czyli w, wieki, w mieście jest łatwo, że można powiedz chwytać mi, gołem, powiedz, mi, można. powiedz mi, ile musiałabyś e, nazbierać szczawiu, e, żeby się nim najeść? E, ile musiałabyś nazbierać e, tego wszystkiego grzyby, e, które są chyba największe z tego wszystkiego o czym mówisz? Mają nie mało wartości odżywczych. E, to wiem na 100%, praktycznie żadnych. Ale za to smakują dobrze. E, mamy tutaj specjalistę, który omalnie umarł z głodu. E, ktoś z nas bredzi. Znaczy, znaczy będziemy wszyscy troje, nie? No nie, to jedno no, parę ale Wszystko będą założę. Zawsze można wzorem bohaterskiego, radzieckiego lotnika Mierysjewa zjeść jeża. No, jeśli mogę coś dodać, to... U mnie ja są dziki, że... a nie Jerze. Z doświadczenia wiem, że samemu się nie Pierwsze co ja zbudował kolektyw. Co zbudował? Kolektyw z sąsiadami. sąsiadami, znajomy, kolegów z no. wojska, kolegów z pracy, może y, Przede wszystkim chyba wejść w sojusz z sąsiadami z obok, y, z góry i z dołu, chociaż niekoniecznie tego alkoholika z parteru bym chciała u siebie widzieć. Przynęta. Y, <śmiech> chyba burza mózgów i to, co umie. A potem już do pytania, czemu chcemy przeżyć. No wiesz, to Mamy jest takie to jest, to jest tak pytanie, czemu toczymy tą wojnę i zawsze odpowiedz mi, żeby wygrać. Z pytaniem o przeżycie w zasadzie jest podobnie. Bo jak byłem... kursach, że byłem zniewolony, gdzie byłem w piwnicach z, właśnie z żołnierzami w gromu, to nam powiedzieli, że pierwsze jest, którą musisz zadać pytanie i trzymać się jej, musisz znaleźć dobry powód, po co chcecie przeżyć. Jak nie będziecie mieć dobrego powodu, żeby przeżyć, to się będzie się poddawać. Szybcie, coraz szybciej, coraz szybciej, coraz szybciej. Psychologicznie, po prostu skigał, w sensie. I to jest trzecia rzecz. Eee, nie wiem, czy to jest balczuk, może muszę zabić. Jest coś takiego, w nie wyskoczył niedźwiedź. To jest bardzo ale zastanawiam się, bardzo to nie nie ruszyć w pierwszą minutę. Tak się bałem. I psychologicznie byłem sobie zablokowany. To pytanie, dlaczego ten zombie wyskoczył. Tak byś się zachował to? Dobre pytanie, ale na to nie ma odpowiedzi. No. Dopie dopiero, kiedy dlatego, dlatego będziemy w takiej coś sytuacji. Raz, to może też krzyknie, rusz się, uciekaj, co samo, możemy się sami zablokować. Mamy takie domniemanie, że zombie byłoby łatwiej zabić, niż coś żywego, bo nie jest już żywe, więc de facto nie C zabijamy go. To trochę jak strzelanie do manekina, a jest upiorny, bo się rusza i charczy. No, ale też chodzi o z strachu. I, i mm. Owszem, pod tym względem tak. Cały czas zachodzi dokładnie to do samo zjawisko, o którym mówiłeś, że... No i to jest kwestia pierwsze starcie, jeżeli przetrwasz takie pierwsze starcie, to potem albo totalnie się rozsypiesz, albo już potem będzie łatwiej. No mieć. rzeczywiście, w, w parę osób byłoby łatwiej. Powiedzmy chociażby to, że y, nas jest trójka i na nas idą dwa zobiaki. Y, zakładam, że jesteśmy wyposażeni Zpieprzamy w tam... my wszyscy, bo nie wiadomo, kogo pierwszego dorwą. Nie. Działamy w kolektywie, yy, jesteśmy wyposażeni chociażby w tamte grabie, więc próbujemy chyba w, yy, przede wszystkim wytrącić te zombie z równowagi, tak żeby sprowadzić je do parteru, nie wstaną tak od razu jak na sprężynce i wtedy jest okazja do tego, żeby im rozwalić łeb. Znaczy, yy, yy, wydaje mi się, że pewnie, yy, mamy takie stałe założenia, które, yy, o których mówimy i yy, przed chwilą ty to powiedziałeś, że faktycznie zombiaki mm, są nieruchome, bo tak się to yy, przedstawia w tej no, chwili, z Walking yy, Dead są nieruchome. one działają właściwie masą. Tak i druga rzecz, jaka jest, to musimy wziąć pod uwagę, że to nie jest stworzenie żywe i wtedy jakby sama gdzieś tam mózgownica Na nasza, ta, bariera trochę jakby się przesuwa, ona nie niknie oczywiście, bo cały tak. czas musisz niestety go a on jednak przypomina człowieka, jak w złym stanie by nie był. No, dokładnie. Natomiast ja sobie przypominam w momencie, kiedy Przemek powiedział to, co powiedział. Przypomniałem sobie, jak kiedyś nie było ojca na święta w domu i miałem do zabicia karpia. Trzy razy podchodziłem do niego z do mięsa, żeby go w końcu ubić i myślę, że powiem zamęczyłem szczerze, bardziej niż normalnie by potrzebował. Powiem Ci szczerze, że dużo łatwiej jest na przykład takim karpiem uderzyć o leżący na ziemi kamień, niż tym kamieniem uderzyć o takiego karpia. Przynajmniej w moim wypadku. Ja bym wzięła nóż i wsadziła mu pod skrzelę. Chciałbym też dodać, że łatwiej się rozwija jakąś kropkę w nóż w tej śrubińce, czy w kolimatorze gdzieś tam sobie biednie, mm -hmm. niż coś, co masz widzisz. Tak, to, to wiem, o, tak. To słyszałem o tym, że łatwiej, na, znaczy, że e, psychologicznie jest udowodnione, że e, łatwiej strzelać na odległość niż mm -hmm niż walczyć w reksze, wtedy się No Tak, tylko jeżeli nie jesteś myśliwym ani żołnierzem, to zwykli ludzie mogą mieć wiatrówkę w domu, tak jak ja. i Albo A wszystko. czego Tłucze czego miasta z drugiej strony masz taką siekierkę. Czasami. Jak Czasami. masz ogród albo działkę, to masz siekierę. High hey, No i tutaj nie się od razu kojarzy to z antyterroryzmem i tym, czy warto, czy nie warto, ale to jest całkiem inna Czy Trzymać siekierę jest. w domu? Oczywiście, że warto trzymać się, kierę w domu. Ja czy Nawet jak nie, nie będzie przy od od od zombie, od zawsze możecie jedno do kowinka porąbać. Mnie od razu zastanawia takie, wiesz, pytanie, czy broń palna powinna być znaczy ogólnie dostępna, czy nie. Nie bawmy się w takie rozważanie. Ale to jest tutaj, pytanie nie, nie w przypadku panelu o zombie. No absolutnie nie. nie. Inaczej, z punktu widzenia potencjalnego wybuchu apokalipsy zombie, broń palna powinna być w domu. Czynimy całkiem przytomne założenie, że jeżeli ktoś ma w domu broń palną, to cała rodzina jest zapoznana z obsługą i przeszkolona, przynajmniej jej dorosła część, prawda? Mhm. E, więc to oczywiście daje nam bardzo duży bonus, plus 100 od razu w rzutach na przetrwanie. Z drugiej strony, gdyby jest to teoretyczna moi sytuacja, sąsiedzi ale... z bloku obok mieli broń w domu, to ja bym się bała wychodzić po zakupy. No to jest taka rodzina. Więc... No tak, ale badania... Ale wiesz, mówimy o apokalipsy zombie, więc mówimy, tak, że możemy nagręć rzeczywistość w zupełnie innych, równie niewiarygodnych miejscach, więc... Zróbmy takie założenie, na przykład, o którym e, tłep, e, m, powiedział Przemek, a mianowicie e, to, że ty masz tylko i wyłącznie tych sąsiadów i nikogo więcej. Jak się z nim porozumieć, żeby z nim stworzyć e, właśnie kolekcję, Można próbować po polsku. No. Chociaż to nie zawsze działa. No, no w sensie normalnym. Zwykle znamy rozumiesz. się przynajmniej z widzenia. Mhm. Kłaniamy się sobie na klatce zwodowej. Mhm. Tak, ale powiem Ci, że to jest zdradliwe. Wiesz, mieszkam w, w mieszkaniu, w którym teraz mieszkam od 10 lat. Mówię dzień dobry wszystkim ludziom z klatki i z sąsiedniej klatki i większości ludzi z sąsiednich bloków. E, oni od, odpowiadają mi, dzień dobry, i powiem Ci, że jeżeli. Wiem, jak ma na imię tak ze 20% tego towarzystwa, to już uznałbym to za sukces. Nie wiem, kim są, czym się zajmują. Wiem, kto z nich jeździ rowerem na przykład i kto z nich balacuje w pobliskim Rosmanie, ale na tym kończy się w większości moja znajomość sąsiadów. To nie są czasy lat 80., gdzie sąsiad przyprowadzał ci dzieciaka ze szkoły, bo jego dzieciak chodził i jeszcze dzieciak tego spod trójki z parteru. I ludzie jakoś tak bardziej... W dzisiejszych czasach troszeczkę jednak gdzieś tam te, ta przestrzeń prywatna wydłużyła się i więzi międzyludzkie są jednak mniej związane z miejscem, w którym się znajdujesz, z takim najbliższym otoczeniem, a bardziej jednak specjalistyczne, rozproszone. E, powoli nasz czas się kończy, więc po, po drugie moje podejście pod temat. Czy macie ochotę się włączyć do rozmowy właśnie? W takim razie lepiej mieszkać w bloku czy w domu? Zależy, w bloku masz kolektyw w domu, możesz postawić zasieki i zapory inżynieryjne. A w bloku, jak zostanie odcięty partner, to jesteśmy zamknięci już na długo. Owszem, a w domu nie. Zależy, jaki to jest blok, bo wiesz, jeżeli to jest blok typu. Nawet był Super nowoczesne apartamenty, które ciągną się przez 16 klatek, to wychodzisz na dach i ciśniesz na drugi koniec nowoczesne apartamenty mają jeszcze jedną y, dobrą rzecz bardzo często to są getta otoczone wysokim murem w związku z tym no już na dzień dobry mamy ten pierwszy taki ostroku, który jeżeli nie dojdzie do zakażenia mieszkańców pierwsza linia obrony absolutnie idealna poza tym tak, drugiego tak piętra mieszka w blokach, co mają co najmniej pięć kondygnacji owszem na łatwiej się je zbranić, wystarczy za wyjście. Wystarczy zabezpieczyć parter. I dalej właściwie całą przestrzeń do góry już jest, mamy naszą. Zabezpieczamy okna. Yy, zresztą w blokowiskach yy, okna na parterze są bardzo wysoko. A to, to jak różnie to bywa, wiesz? To, to znaczy w, bywa. w moim domu yy, niestety yy, mamy niskie balkony takie tarasowe. Na I tam, parterze? Że, tak, na parterze. To, I, to, to jest kamarca. Tam yy... no u mnie od razu parter jest W tej sytuacji jest, lepiej jest zrobić barykadę na, wysoko, na pół piętrze ponad parterem. No. są ja jestem schodowe ja jestem są wybrana, jednak bo jestem na pierwszym piętrze. Darduali. W związku z tym stawiasz tam barykadę i to jest do zrealizowania absolutnie I dowolnymi środkami. Wiesz, tak jeszcze za, bardzo zabawna rzecz mi przyszła do głowy. Yy. Jeżeli mamy tych nieruchowych zombie, takich po prostu, co działają masą, też wiele zależy od tego, w którą stronę otwierają się drzwi. Mm. Serio. Moje się otwierają na zewnątrz. No, no jesteś wygrany. No oczywiście do najprostsze przepisy przeciwpożarowe, proszę cię. Tak, bo. Drzwi e... muszą się otwierać jestem, na zewnątrz. Jestem, nie ma innej opcji. Jestem zombiakiem i pcham się na ślepo w te drzwi, jestem zagłupia do tego, żeby nacisnąć na klamkę. Nawet jeżeli te drzwi... Yy, nie, nie jestem w stanie wykonać tak skomplikowanego manewru, jak naciśnięcie klamki i pociągnięcie drzwi Natomiast do siebie. Natomiast w momencie, kiedy jest to ząbiak, który potrafi nacisnąć klamkę, to życzę szczęścia, bo drzwi od na zewnątrz nie da się zabarykadować. Znaczy inaczej, da się je tylko zabarykadować. Nie zabezpieczysz ich dodatkowo. Owszem, no, nie wygryzie zamka Gerda z metalowych drzwi. Z drugiej strony, jeżeli to jest masa, no to jest tak, że zęb, w był faktycznie tak klankę, i tak to widzimy wspierał się, na zająciu któryś były faktycznie tak żeby otworzyć klamkę i tak pociągnęli pociągnęły wszystkie siebie. Owszem, w przypadku masy. W, i w ogóle, ogóle zobaczcie, że próbujemy, e, próbujemy. racjonalizować zombie, które są konceptem e, tak, tak absurdalnym. Tak, dokładnie, abstrakcję włożyć w, w rzeczywistość, gdzie e, za każdym razem, gdzie sobie gdzieś tak e, zaczynamy to. Hmm, yy, staramy się to włożyć w, w świat realny, to nam się to wymyka, ponieważ yy, drzwi otwierane na zewnątrz, ja bym na, na, na to nie wpadł. E, nie, ewentualnie e, e, e, dłuższy scyzoryk, czy, e, czy saperka, czy kolektyw itd. Tak i, tak I to wszystko i raptem odbijamy się od tego, bo nie wiemy w jaki sposób działają zombie, czy na węg, czy na nie wiem, oczy, znaczy na wzrok, czy na temperaturę ciała. Więc to jest, no tak jakby magię włożyć w matematykę, chociaż niektórym się to udało, nie? A. Każda dobra magia jeżeli, jeżeli chodzi na, no. e, Jeżeli zombie chodzi na wzrok, mhm. e, a nawet i na węch, e, to też niezłą bronią byłaby puszka, e, puszka farby w sprayu. Jeżeli wyska wyskakuje na nas coś takiego, jesteśmy przygotowani, bo powiedzmy gdzieś zaglądamy w jakiś kąt i spodziewamy się stamtąd ataku, jedno przyciśnięcie palca To dobrze działa też na ludzi. Też, no. <śmiech> Mało tego, jak masz zapalniczkę, to wtedy już naprawdę jest zabawana na poziomie kill it with fire. <śmiech> Słuchaj, on się może nie zapali, ale ciuchy się na nim zapalą. Nawet jeżeli będą obstrane, to i tak... Jest szansa, że przynajmniej górna część. Górna część rzadko jest obsrana w przypadku zombie. Raczej dolna. Zależy może, że jakiś zombie chodzi na rękach. <głosy> Zbawaj, że ktoś Prawie się udało. <głosy> Ale kill it with fire działa też na oczy. Nawet lepiej niż farba. Bo, że tak powiem, permanentnie. Więc tutaj... Tak, to... No tego nie wziąłem pod uwagę. Myślę, że... no bo nie mówimy tu o miotaczu ognia. Miotacz ognia jest to bardzo trudne w obsłudze urządzenie i strasznie wymagające, jeśli chodzi o Bardzo policję. trudne do wykonania w, w domowych warunkach. Ale na przykład koktajl mołotowa super, tylko że koktajl mołotowa wymaga dużo, yy, on się świetnie sprawdzi, będzie jak szturbujecie tłum. Walisz w tłum i wtedy to wszystko płonie, nie? Mhm. W przypadku pojedynczego zombiego to tak trochę szkoda, to już lepiej zaporę inżynieryjną, jeżeli masz tyle paliwa. do punktu wyjścia. Idealną rzeczą jest próbujemy rozsypać to, torbę wejścia i polać tym takim parafinowym czymś do spalania. Proszę Cię. Długo wytrzymać, naprawdę. I znowu wracamy do tego, co mamy pod ręką i jak to wykorzystać. Przy czym naprawdę uważam, że dobra, porządna, podwójna koncertina z yy, drutu ostrzowego. Trochę takich zapór inżynieryjnych, przeciwpiechotnych, jakaś kolce, te sprawy. No, ale na, nawet siatka ogrodnicza też ma swoje też, zalety. Też daje radę. Należy się rozejrzeć dookoła siebie za każdym razem, w każdych warunkach, zobaczyć, co mamy pod ręką i włączyć sobie opcję MackGivera. Naprawdę, nie jesteśmy idiotami. Potrafimy się domyśleć w sposób logiczny, jak zrobić coś z niczego. Tylko musimy włożyć to w to odrobinę wysiłku. A co będzie, jeżeli nie będzie YouTube'a i poładników? Tu masz, wiesz, takie szare komórki w środku. Kiedyś bez Naprawdę podziwiam, że w tym wieku masz jeszcze tyle wiary w ludzkości. Ja się jej wyzbywam, a przecież jestem młodszy i to nawet chyba ze dwa albo Wysok trzy lat. Przeżyłam prawie do pięćdziesiątki. Niestety, zgadzam się tutaj z Bartkiem faktycznie. No jest coś takiego, że niektóre mózgi działają na zasadzie tylko i wyłącznie wskazówkowym, wiesz? Tam. Myślę, że jest, jest tutaj jedna kwestia. Jeżeli mamy sobie... gościa, który działa w trybie wskazówkowym, to on jest do zjedzenia. Znaczy tak, to jest najlepszy materiał na ząb. zakładamy, że przeżywają ci, którzy potrafią używać mózgów jest tego, jeszcze jedno nieuprawnione założenie celu, trzeba nie tylko w celach spożywczych poczynić na podstawie tego co powiedziałaś że zakładamy, że przeżyją ci co potrafią używać mózgów nie wiem skąd założenie, że to właśnie my ja tam wierzę w siebie mówią, że to podstawa czy ktoś jeszcze ma ochotę? rozumiem, że wy wszyscy też wierzycie w to że to akurat wy byście uciekali w trakcie apokalipsy a nie gonili tak czysto tak, teoretycznie, to proca rotacyjna by się nadała? Słucham? Proca rotacyjna by się nadała? Ja nie wiem nawet jak wygląda proca To jest ta co się nie się i, i puszcza. Dużo, dużo, prostsza do zrobienia niż taka zwykła, natomiast z celowaniem no, jest tak. trudniej. Się Ale nie mocniejsze. tego w ogóle z tego korzystać. Nie znaczy, trzeba, trzeba w odpowiednim momencie puścić jeden z tych pasków. I to właśnie odpowiedni moment jest tu słowem kluczowym. Ja <grywa> który puścić? Ja bym z, zrobiła raczej taką z widełek. Wykombinowałabym material. W sklepie wędkarskim są gotowe, świetne, prace Ale metalowe No inne ciągiem. wiesz zamier. co, ja bym musiała dotrzeć do depatlonu, to jest trochę daleko. To prawda, Pewnie. ja też mam na te kultury, natomiast, tak natomiast obok mam zagajnik yy, porośnięty drzewami w dużej ilości i mam gąbki. Powiem teraz coś zabawnego, bo jeśli chodzi o, o proces, rybackie, mój stary jest fanatykiem wędkarstwa. <grym> no Normalnie <información> <I grym> masz proce, do której wkładasz kule, zanęty, ugniecione takie ciasto z różnymi aromatami i strzelasz w tym. I spokojnie siedzisz w łodzi, a potem z cichca podpływasz, a tam gdzie to spadło, to jest takie, że jak wpadnie do kawałek, to się rozpada. I to ciadostwo, te śmierdzące, łuskowate stworzenia, zaczynają żerować na tym, więc zarzucasz tam wędkę i wyciągasz się. Tak to działa. Taka proca ma trochę mniejszą moc. Jak to omawiają bracia Amerykanie. Myślę, że ma trochę moc taka proca. Dostałaś kiedyś z wędkarskiej procy? nie wiem, to Prawdopodobnie ma... No nie wiem, czy proca, którą zrobisz z leszczynowej rozkraki i wentyli do samochodu, jeżeli masz wentyle do samochodu, bo jeżeli to nie, to nie wiadomo. Z gumy pas pasman teren A. Jeżeli mówimy o procy rotacyjnej, to rzeczywiście ma to zupełnie inną, inną siłę rażenia. Jeszcze pytanie, czym strzelasz? Bardzo dobrze, bardzo dobrze sprawdzają się szklane kulki takie dla dzieci, zwłaszcza te duże. Te duże sprawdzają się idealnie, są ciężkie i twarde. Nawet jeżeli taki pocisk pęknie w trakcie uderzenia, to już w zasadzie ja, bez różnicy. Tylko jest jedna rzecz. Należy zadać sobie jedno pytanie, ważne. Co zrobi zombie? W jaki sposób mu zaszkodzi oberwanie w czachę kamieniem? Proszę się wywrócić. Zyskam więcej czasu musiałaby mieć naprawdę proced dla słonia, żeby przewrócić 70-80 kilową prącą naprzód masę kamieniem. Zwykły człowiek, kiedy dostanie wpysk kamieniem, no to siłą rzeczy zegnie się, przewróci, nie wiem, wpadnie w panikę. Zombie absolutnie nie. Na zombie... To nie jest siła żywa przeciwnika, do której możesz strzelić z kałasznikowa zwykłego człowieka, możesz jednym pociskiem złożyć, możesz nawet jak masz obłańską fantazję i dużo amunicji, to prawie przeciąć go na pół ciągłą serią, albo rozproś. Zombie w takim wypadku absolutnie nie zachowuje się jak człowiek, to nie jest człowiek jako cel. Generalnie sugerujemy broń ciętą, a nie obuchową. Tak? Bardzo fajnie jest strzelić z procy w zombiego czymś, co po uderzeniu w zombiego zacznie płonąć na przykład. Czyli nalać do butelki od perfum koktajlu Mołotowa i mieć nadzieję, że ona nie wybuchnie, kiedy ją kręcisz. E, tylko A jak trafisz cel? Do butelki od perfum, nie mówię do butelki perfum. Proszę cię, jest apokalipsa, ale trzymajmy klasę. <głosy> Można tam dalać whisky i takie są żydliwe i nie da się tego pizza w wykręcać. <głosy> ja Rozmawiałem z moim bratem, mój brat tyczej złączył No widzisz, nie, nie, absolutnie nie. Nie, no, ale wódkę też trzymajmy dobra do dezynfekcji rana. Czy twoja praca nadawałaby się raczej do w walce z konkurencją koło Biedronki? Tak, oto kto pierwszy przejdzie przez drzwi w przypadku zombie. I zdobędzie złotego kurczaka. To już dużo lepszym pomysłem jest zrobić bolo i rzucić w niego tak, żeby związać go mu nogi w kolanach. choć się wtedy ty pierwszy, można podbiec i zatłus go grabiami. Grabie to to naprawdę Naprawdę, Próba rozbicia człowiekowi czaszki kijem od mopa jest z góry skazana na porażkę. To są gówniane, cieniutkie aluminiowe rurki obciągnięte plastikiem, do niczego się nie nałożyć. Nie, dajmy. ale Chyba ja nie chciałam, na, na ja nie chciałam tym kijem walić, tylko chciałam przedłużyć sobie zać. Raczej yy, yy, brak No co ty. Za kogo ty mnie w ogóle Ale widzisz, tak jeżeli zgodysz? przymocujesz do niego nóż, to musisz zadać uderzenie nożem z góry. A grabie mają pod kątem prostym do. Yy. Idealnie, zgodnie z wektorem działania grawie ruchu, są metalowe grabie? takie a jak, tradycyjne grabie. Tak... No jak masz takie plastikowe do liści, to rzeczywiście nie mamy o czym. Wystarczy, wychodzimy z tematem. Czy Dobra, grawie? a tłuczek do mięsa jakby przywiązać? Dobrze, tylko że jak przywiążesz tłuczek do mięsa, to przy pierwszym zamachu ten ciadoski kij od mopa ci się zegnie. To jest rurka, rozumiesz? Mam pięciolatka, który takie rzeczy zgina w rękach. Tak. I to nie jest jakiś <śmiech> zna, to nie jest <śmiech> jakiś szczególnie przypakowany pakowaniu pięciola, świetnie nurkuje, ale na przykład... Dobra, w takim razie się, na raz wychodzę rozprzedma. na zewnątrz, ryzykuję, idę na parking, wycinam ten świerczek, który tam no, That's my girl. Nareszcie <śmiech> się zrozumieliśmy. No. Dobrze, i ty ma to optymistycznym akcentem. Doskonałe kije do flag mają też w LeRoyu Merlinie. Naprawdę świetne. Jeżeli będziecie chcieli, moja córka jest tutaj ze mną. Ma taki kij na czarno oklejony taśmą. Idealny. Słucham pytanie, prosto urządzenie. Pasek. I na pasku też cześć i obrzyczepiować. O! Tak, to o czym mówiłem jako bolo, coś takiego też idealnie zadziała. Tylko trzeba uważać, żeby się nie przewrócić, jak się ma spodnie w kolanach. Ale, to... <grym> <grym> <grym> <grym> Ale nie żelazko to y, nowoczesne, tylko to takie stare, żelazne. Więc no, to, no, to nowoczesne nadal nie morskie, jak dobrze trafisz. Zatem jest jeszcze jedna rzecz, którą każdy ma w domu, czy mieszka w mieszkaniu, czy w ten sznur do bielizny. Nie ja nie mam do prania, nie, nie masz. Nie, to nie, nie, nie, nie, Na prętach. nie, nie, Ale wiesz, że pręty to też daje nie, nie, do popisu. nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, Jeszcze. nie, jeszcze nie, nie, Tak, nawet nie, brała nie, uwagę. Dobrze, i tym Proszę, Często to z akcentem zakończmy ten e, e, Nie, nie ma czegoś ruchu. takiego jak znowu. Nie, <grym> nie wiemy, czy potrzebny jest nam tłuczek, czy grabiec, się przyda. czy, e, czy e, uchwyt do mopa, tak? Przede wszystkim potrzebne nam jest jedzenie i czysta woda. Na szczęście jeszcze dywagacja tak. czysto teoretyczna. wojskowego punktu widzenia, magazyny z chlebem, który ma 20 lat przydatności są świetne. <grym> czysto teoretyczna i wyobraźniowa e, zabawa. Tak jak to powiedziała na początku Ewa, to są ćwiczenia z wyobraźni. E, dziękuję. Rozmawiali z Wami Ewa Białołęcka i Bartek Biedrzycki. Dobrze powiedziałem tak. prawda? E, dziękuję, nie pomyliłeś się, ja na następne panele w takim razie. Nie dziękuję bardzo. naprawdę.